Życie kapie. Życie kapie Życie kapie Choć nie każdemu przypadnie w udziale Taka sama i dość krótnie. Jedni mówią to detale Wszyscy znają doskonale Niesprawiedliwości świata Jeden w dzień zarabia tyle Co inny przez dwa lata Życie zawsze będzie kapać Życie zawsze ci skapnie majkle raz odniesie syska, się, z razy się natnie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 Patrzę za okno, za nim widok bez zmian 17 lat temu, ktoś odkręcił ten kran Tak, kropla po kropie i scenariusz ten sam Doch choć trochę go zmienić Zawsze wszystko z siebie dam, kropla spłynęła niżej, na policzku ją mam Zawsze przy swoim trwam, choćby krople różnie płyną Bo życie to ruletka, a świat jest jak kasyno Szulerów jest pełno, zawsze będą nie wyginą Lecz kropla mego życia jest mi ratunkową liną Rym jest gotów, bym nie minął, by koniec nie był końcem, by zawsze płynęły te teraz płynące, jedna za drugą, dobrze wiemy, jest ich tysiące. Są te pełne smutku i te radość mi dające. Gama w codzienności to marzenie wiodące. Lecz by kladała czy to potrzebne jest słońce. C Prosty płynie na łapie Mokre dłoń, nie stoję ze spokojem. Ja planuję N. Każdy ruch, miraż, kilka kropel cały czas. Mając większy staw szerszy pogląd w tym, co robię N. Ewoluję, znając słowa, by określać życie. opisuje zmiany we mnie w odosobieniu N. By wytykać krzyki na sumieniu życia, ono kapi wszystkie emocje, zanurzone w rapie N. To urmane chwile, wszystkie jak sen. W narkotycznym w tym dymie życie płynie kapi kapie w czarę czasu N. Wczoraj co idzie z nasą, dziś, by wytykać wyższym klasom. Cziwość jest Bananie, wyrobione was te zdanie ma Prowokuje po to, to gram, to, to czuję sam Lechwytuje w życiu, prawdy gra, Prawdy gram od które znam Przecież sam to widziałem, byłem tam, stałem, może trochę z boku, ale Jakby nie ma tylko wszystko widział doskonale Siłę perswadzi umieszczoną w policyjnej bale Życie kapie stale, lecz krople, raz zimne jak sople Raz gorące jak lawa, tak trzy okropne, jednem los je te chłopne Tak jak bryza, mam wtedy szczęście, ja też chcę żyć drapu jak ryza Życie up. lubi poniżać Nie wiem kto kieruje losem, ale gdybym go spotkał zostawi ze złamanym nosem, Życie kapie Bólową w pracy, ale pieprze przeciwności moim ludziom ja się płoniące